Witam Was w kolejny piątkowy poranek, jak co piątej o, piątek o dziewiątej. Komiks w Polsce Ludowej początkowo niespecjalnie się miał, a potem zaczął się mieć wraz z nastaniem lat, powiedzmy tam 60-tych, 70-tych, całkiem nieźle. A to dlatego, że z pewnym opóźnieniem decydenci i nomenklatura dostrzegli w tym objawie Zgniłego Zachodu to, co ludzie Zgniłego Zachodu dostrzegli w komiksie już dawno, czyli niesamowite narzędzie propagandy. I tak samo jak Amerykanie wypuszczali komiksy szkalujące Japończyków w czasie II wojny światowej i wymagającej rozpoznać wroga w Wietnamie, tak samo nasi wykorzystywali komiks do propagandy na różne sposoby. Oczywiście pierwszą rzeczą, która przychodzi tutaj na myśl były tak zwane kolorowe zeszyty, bo unikano nazwy komiks no, ze względów propagandowych. Komiks jednak kojarzył się mimo wszystko źle. Kolorowe zeszyty z przygodami <śmiech> dzielnego milicjanta, ale o nich dzisiaj nie będzie. Dzisiaj będzie o dwóch rzeczach innych. Mianowicie o bohaterach komiksowych w mundurze. Coś, co mnie osobiście z, tak trochę nieracjonalnie jest jednak bliskie z racji tego, że sam również mundur nosiłem. Pierwszą z tych produkcji będzie komiks pod tytułem Hans... Kapitan Kloss, przepraszam. Kapitan Kloss. Była to seria, która zaczęła pojawiać się w 1971 roku. I ona była, no, rzecz zrozumiała, adaptacją serialu Stawka Większa niż Życie. Z tym, że ona nie była adaptacją dokładną, mimo że scenariusz pisali autorzy serialu, ukrywający się pod pseudonimem Andrzej Zbych. A to były pewne drobne różnice. Przede wszystkim... Komiks Kapitan Kloss miał 20 numerów, to było więcej niż odcinków stawki i różnił się tam w pewnych detalach. Natomiast zasadniczo był jednak ze stawką zbieżny do tego stopnia, że Mikulski, aktor grający Hansa Klosa w serialu, użyczył swojej twarzy postaci w komiksach. To zresztą, on no sam to potem przyznał, spowodowało straszliwy syndrom Janka Kosa i przez wiele, wiele lat od postaci Haupt, Hauptmana Kosa nie mógł się uwolnić. Cóż, bądźmy szczerzy, to jest tak. Jakiś czas temu Super Express wypuścił taką kolekcję wszystkich 20 zeszytów w bardzo ładnym slipcase. Ja jestem w jej posiadaniu, ponieważ na tegorocznym festiwalu komiksowa Warszawa wygrałem całość w organizowanej na festiwalu loterii. I uważam, że to był najlepszy i w zasadzie jedyny możliwy sposób wejścia w posiadanie tej kolekcji. I dlaczego tak mówię? Przede wszystkim ci z nas, moi rówieśnicy, być może osoby nieco młodsze, raczej ludzie starsi, pamiętamy ten serial, kiedy mieliśmy po tamte 5-6 lat lat Wszyscy chcieliśmy być albo Klosem, albo Jankiem Kosem, albo ewentualnie Gustlikiem Jeleniem, bo w tamtych czasach nie bardzo były alternatywy w postaci gier komputerowych, a internetu w ogóle nie było. Natomiast serial ten tchnie pewną siermięgą i straszną propagandą. Przede wszystkim Klos jest w ogóle takim superhero. James Bond to mógłby mu sznurować buty gdyby się Hauptmann zgodził. Bo w zasadzie on sam jeden i załoga czołgu Rudy 102 rozpieprzyli całą II wojnę światową. Tamci walcząc, a ten tutaj knując i strzelając do konfidentów i granatowych policjantów. Nie wiadomo tak naprawdę dla kogo Hans Kloss w serialu, w książkach, przepraszam, i w komiksach on się nazywa po polsku Moczulski, pracuje. i Istnieje domniemanie, że dla Rosjan, dla ludzi radzieckich, co w tamtych czasach oczywiście było godne pochwały, jak najbardziej pozytywne centrala. Trudno powiedzieć, gdzie się znajduje pewnie w Moskwie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Wszystkie te rzeczy są takie dosyć jednak naiwne. Większość odcinków poprowadzona jest według pewnego schematu. Jest jakaś wtopa, więc ni stąd, ni zowąd pojawia się Hans z szczęśliwym zbiegiem okoliczności, niestety nadzwyczaj często metodą deusek z machina i oczywiście dzięki nadludzkiemu sprytowi polskiego yy, agenta ocala sytuację yy, zabija konfidentów tak odwraca kota ogonem, że gestapo samo do siebie zaczyna strzelać, Sesmani aresztują złych niemieckich oficerów, no generalnie rzecz biorąc pod względem akcji, owszem komiksy te napakowane są, natomiast pod względem sensu to już tutaj bywa z tym, rzekłbym, nadzwyczaj różnie. No i niestety, z przykrością muszę stwierdzić, mam tu teraz zeszyt w rękach, jeśli chodzi o oprawę graficzną, to też jakoś tak nie odczuwam jakichś potwornych pokładów satysfakcji. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę fakt, że to jest rok tam 71, że inne są zupełnie możliwości poligraficzne i cała reszta, więc nie czepiam się za bardzo do stanu, w jakim dostarczony został ten produkt, ale nawet przy tak ograniczonych środkach, można na przykład było jakoś tak troszkę lepiej zrobić kolorowanie i przede wszystkim można było troszeczkę bardziej zadbać o oprawę graficzną, o ile nie ma problemu powiedzmy na przykład z takimi rzeczami podstawowymi typu rozpoznanie Hansa Klossa wśród innych postaci i rozpoznawanie poszczególnych postaci z odcinka, to jednak mimo wszystko ta grafika jest taka, trudno mi powiedzieć, brakuje jej pewnej komiksowości. Autorom tamtego okresu, a akurat y, ilustracje do Hansa Krosa robił Mieczysław Wiśniewski. Mam wrażenie, nie były znane komiksy jako takie. Brakuje więc y, przede wszystkim narracji obrazem. W dużym stopniu jest często tak, że y, ilustracja, rysunek jest właśnie tym: ilustracją do narracji, że y, podane jest nam na tacy tekstem podobnie jak było w Janosiku którego już kiedyś poruszałem to co dzieje się na obrazku brakuje trochę w tym wszystkim dynamiki wszelkie sceny walki, ujęcia potrafią gdzieś tam być dobre, ale jednak mimo, że nie ma doła i biorąc pod uwagę że, że to są zupełnie inne czasy i zupełnie do czego innego są przyzwyczajeni bądź nie twórcy to jednak pod względem oprawy komiks ten dorównuje powiedzmy scenariuszowi. Hans Kloss to jest taka rzecz, którą można właśnie w tym wydaniu Superaka prawdopodobnie bez większego problemu trafić na Allegro. I można ją nawet kupić, jeżeli ktoś lubił Hansa Klossa. Bądź jeżeli ma ochotę na jakieś takie sentymenty z lat dziecinnych. Natomiast nie jest to i nie było arcydzieło. Ciekawe jest na pewno z punktu widzenia tego, w jaki sposób prezentowano wtedy wojnę, drugą wojnę światową, w jaki sposób prezentowano działania. Klos oczywiście współdziała z wywiadami. Również są odcinki, które dzieją się tuż po wojnie, kiedy współpracuje z innymi wywiadami. Są partyzanci i cała reszta, ale mimo wszystko gdzieś tam, jak się na to patrzy, to jest to trochę nacechowane. Ale... Tak czy siak mam wrażenie, że seria Hans Kloss jest dużo mniej propagandowa. A może po prostu ja tego tak nie odbieram niż inna seria, również prezentująca przygody żołnierza, jakby na to nie patrzeć. Ten szelest to są folijki. Tak, tak, ja też pewne rzeczy trzymam we folijkach. Ale to nie z racji zboczenia kolekcjonerskiego, tylko z racji tego, że to, co trzymam teraz w rękach, ma swoje lata. Mianowicie jest to komiks, pierwsze wydanie z 1975 roku, pierwszego zeszytu serii Pilot Śmigłowca. Ja tę serię pamiętam bardzo dobrze, bo mając lat chyba 8 czy 10, odziedziczyłem po znajomej moich rodziców większą częścią chyba 6 numerów z 10, które wyszły tej serii i kupiłem ją sobie ostatnio na Allegro za bardzo nieduże pieniądze stan komiksów troszeczkę tłumaczy tę cenę aczkolwiek jak na coś co ma e, lat żebym nie skłamał 35 to i tak jest nieźle Pilot śmigłowca to jest historia pilota, porucznika Karskiego, który latał na myśliwcach, ale ze względu na skłonności do choroby został przeniesiony na śmigłowce. Oczywiście no, wielka trauma, facet nie chce, ale ma fajnego mechanika, plutonowego Kalińskiego. Plutonowy Kaliński ma fajną siostrę. I w ogóle ee, to jest seria, która łączy. Dwie podstawowe rzeczy. Jest to seria przygodowa i jest to seria taka dydaktyczno-propagandowa. Nie da się ukryć, że Karski ma mnóstwo fajnych przygód. A to kogoś uratuje w górach, a to kogoś uratuje z powodzi, a to pomoże saperom zaminować lód na rzece, aby ocalić most. A to gdzieś tam wyratuje ekipę telewizyjną z zamieci. A to kogoś z pożaru. Jednym słowem jest to facet taki superbohater z sąsiedztwa trochę. Nie jest mu zresztą obcy taki rys. W jednym z odcinków razem ze swoim kolegą z koszar wstaje do bójki z bandą chuliganów na ulicy, którzy zaczepiali kobietę i we dwóch spuszczają sześciu ludziom. łomot, taki, że tam ci lądują w szpitalu. Plutonowy Kaliński, natomiast, o ile tak porucznik karski jest wzorem cnót, Plutonowy Kaliński jest takim jego jakby sidekickiem. To jest bystry chłopak, inteligentny, świetny mechanik, zawsze wszystko ma dobrze przygotowane i chce zdawać na Wojskową Akademię Techniczną, więc to jest taka para, która możecie przyznać mogłaby być polskimi superherosami. Dlaczego mówię, że to jest propagandowo-dydaktyczna rzecz, oprócz tego, że jest przygodowa? Bo jest oczywiście, że jest samym swoim istnieniem. Ci ludzie propagują właściwe postawy. Porucznik jest mistrzem judo i Jeden z numerów opatrzony jest stosownym artykułem o judo. Cóż to jest za sport, sztuka walki, skąd się wzięła, że jej ćwiczenie rozwija i tak dalej. Wiadomo, że filoci myśliwców latający na dużych wysokościach muszą być bardzo zdrowi, więc komiks opatrzony jest artykułem o tym, że nikotyna jest szkodliwa. Kiedy na przykład... Piloci, dzielny pilot śmigłowca ze swoim mechanikiem plutonowym lecą spotkać się z młodzieżą szkolną. To jest artykuł o izbach pamięci prowadzonych przez młodzież szkolną i tak dalej, i tak dalej. Cały zresztą, cała zresztą seria wyposażona jest w takie artykuły informacyjne a to o największej fabryce śmigłowców w tej części Europy, a to o samym śmigłowcu, a to o szybownictwie, bo jest też odcinek o szybownictwie. No i zdarza się niestety, że w postacie oprócz z całą swoją postawą manifestowania tych dobrych wzorców wygłaszają takie jakieś śmieszne formułki typu na przykład Kaliński w szpitalu poparzony po tym jak uratowali leśnika z synem z pożaru lasu, rzuca podręcznikową wręcz wykładnią tego co mogło być przyczyną pożaru lasu, kiedy rozmawia z siostrą. Nie brzmi to zbyt wiarygodnie, ale no nie oszukujmy się. A powiedzmy w tamtych czasach wszelkie rzeczy musiały spełniać pewne cele Oprócz tego seria jest opatrzona ciągiem artykułów w każdym odcinku Jeden o walkach prowadzonych przez Wojsko Polskie stworzone w Związku Radzieckim U Boku Bratniej Armii Czerwonej, głównie o lotnictwie tegoż wojska na szlaku wojowym od Lenino do Berlina. Z perspektywy lat patrząc, należy to przyjąć za taki pewien pean pochwalny. Wartość historyczno-edukacyjna osobiście dla mnie nie jest znana, bo nie chciało mi się tych wszystkich artykułów dokładnie czytać, przyznam się szczerze. Seria Pilot Śmigłowca e, nawet jeżeli uznamy, że taki Przygodowo-edukacyjno-propagandowy miks jest niestrawny, bije poprzednio omawianą serię o Kapitanie Klosie pod względem graficznym, przynajmniej częściowo. Mianowicie e, pierwsze pięć zeszytów zilustrował Grzegorz Rosiński. Przypominam, że to była połowa lat 70. On te ilustracje robił w 74-75 roku, więc to był taki Rosiński do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Jego warsztat wtedy dopiero się wykuwał. I mimo strasznie nieznośnego błędu pod tytułem jest rysunek, a w narracji jest napisane, co jest na rysunku. Typu startuje myśliwiec, a w narracji napisane jest startuje samolot myśliski. I jest pokazany kokpit i napisane jest w narracji wnętrze kokpitu samolotu myśliskiego. To yy, akurat tutaj jeśli chodzi o język komiksu, o prowadzenie akcji, to wszystko jest dużo, dużo ciekawiej przygotowane. I trzeba przyznać, że Rosiński już wtedy naprawdę zasługiwał na uwagę. Może to, zobaczcie, Drefolie, może to nie jest jakieś mistrzostwo, może to nie jest ten sam człowiek, który potem dał światu szninkla czy Torgala, ale widać w jakim kierunku jego praca będzie ewoluowała. Niestety on zrobił 5 odcinków, następnie trzy zrobił pan Mirosław Kurzawa i kadr z jednego z odcinków zrobionych przez pana Kurzawę trafił na blok Najgorszy Komiks Świata. Całkiem słusznie i chociaż przyznam szczerze, że było kilka kadrów, gdzie pan Kurzawa chyba przypadkiem zupełnie odwoływał się do dobrej tradycji polskiego plakatu i nawet raz przypominał profesora Skarżyńskiego, to jednak rzeczy, które on produkował były absolutnie nie do zniesienia. Gorsze były niż te propagandowe artykuły o walkach pierwszej Armii wojska Polskiego. A samą serię, dwa ostatnie numery domknął Marek Szyszko. I no to akurat jest artysta znany i uznany i chociaż jego styl bardziej według mnie pasuje raczej do rysunków satyrycznych, może troszeczkę w kierunku karykatury idących, to było to domknięcie dobre. Ciekawostką jest to, że w ostatnim numerze na stopce istnieje taki wpis autorami opracowania graficznego, w sensie domyśle są, Grzegorz Rosiński, Bogusław Polch, Mirosław Kurzawa i Marek Krzyszko. I zastanawiam się, co też robił w pilocie śmigłowca Bogusław Polch. Próbowałem skontaktować się z panem Polchem mm, poprzez ludzi prowadzących stronę ofanki Kowalu, ale nie miałem żadnego odzewu. Nie wiem, czy po prostu mnie olali, czy też nie dostali informacji, czy też czekają aż... Pan Poloch odpowie na przekazaną informację. Jeżeli mnie nie olali, no to wybaczcie taką wstrętną supozycję. Natomiast moje osobiste przypuszczenie jest takie, że być może robił coś przy kolorach, a być może maczał palce przy okładkach, chociaż trudno powiedzieć. Część okładek jest sygnowanych, część nie w jakiś sposób... Nie widzę, co mógłby robić. Tym bardziej, że te pierwsze pięć numerów rysowanych przez Rosińskiego jest przez niego sygnowanych. Polch gdzieś tam się nigdzie nie pojawia. Trudno jest mi teraz stwierdzić, gdzie można byłoby szukać odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli ktoś z Was wie, to niech się nie ukrywa. Podsumowując, superagent z czasów wojny przegrywa z no, takim zwykłym bohaterem w mundurze z czasów pokoju. Chociaż również Pilot Śmigłowca jest to raczej lektura dla ludzi, którzy tak jak ja w dzieciństwie mieli okazję ten komiks czytać i czują jakiś sentyment. To tak troszeczkę jak inżynier Mammon, który lubi melodie, które już kiedyś słyszał. Seria jest do dostania na Allegro. Generalnie jeżeli traficie w okolicach 100 zł, to macie szansę trafić komplet w przyzwoitym stanie można, jak pokazuje mój przykład, kupić taniej. Ja osobiście polecałbym kupienie drugiego wydania, dlatego, że w pierwszym wydaniu pierwsze trzy numery były większe. No oczywiście, jeżeli ktoś lubi powpatrywać się w obrazki, chociaż w tym wypadku nie liczyłbym na orgię detali, ani na jakieś szczególnie dobre obserwowanie poligraficzne, to tak. Natomiast w drugim wydaniu wszystkie były już jednolitego formatu. I to w zasadzie byłoby tak na tyle w kwestii wspominków komiksów z dzieciństwa, bo zapomniałem dodać na samym początku Hansa Klossa, też odziedziczonego po moim ojcu w dzieciństwie czytywałem. Do dzisiaj pamiętam głównie odcinek z kuzynką Edytą, który, tak jak mówiłem, zakończył się trochę takim... Deus Ex Machina, których za dużo w Hansie Klosie były. Z punktu widzenia dzisiejszego czytelnika są to rzeczy naiwne i strasznie trzeszczące. Jeżeli ktoś ma więcej niż 10 lat, to prawdopodobnie nie będzie miał powodu, żeby się nimi zachwycić, a jeżeli ktoś ma lat mniej niż 10, to prawdopodobnie i tak nie daje faka na tego typu komiksy ani w ogóle na żadne komiksy. Być może ewentualnie z wyjątkiem Czora Donalda, ale dla starych sentymentalnych repów, jest to lektura w sam raz. W sam raz na jeden wieczór, każda seria, a następnie można z, ze spokojem ducha odłożyć na półkę i w zasadzie uznać, że ma się to zaliczone. Pozdrawiam. <mum>